Dobry wieczór Państwu, przed mikrofonem Krzysztof Górski. Opiekuję się cyklem sztuka eseju i podczas wakacji chciałbym, aby eseje były swojego rodzaju uzupełnieniem naszej oferty na niedzielę. Przypomnę, że w Radiu Biz właśnie w niedzielę prezentujemy kraje poprzez ich dzieje i współczesność, cywilizację i kulturę, politykę i gospodarkę, ludzi i wydarzenia. Dzisiaj mówiliśmy o Stanach Zjednoczonych. Proponuję, aby w cyklu Sztuka eseju o kraju wybranym na konkretną niedzielę mówił cudzoziemiec, który tym krajem interesował się, czy też interesuje się w sposób szczególny. I tak dziś o Ameryce powie Francuz Alexis de Tocqueville, za tydzień o Litwie Polak Tadeusz Konwicki, zaś za dwa tygodnie o Francji Irlandczyk Edmund Burke. Alexis Clerel de Tocqueville, potomek arystokracji normandzkiej, sędzia przy Trybunale w Wersalu, od 1839 roku poseł do Izby Deputowanych, w latach 1831-1832 prawie przez rok przebywał w Stanach Zjednoczonych. W roku 1835 ukazał się pierwszy tom jego słynnego dzieła o demokracji w Ameryce. Oto fragment W tłumaczeniu Marcina Króla. Prawo Stanów Zjednoczonych ogromnie sprzyja podziałowi własności. Lecz siła potężniejsza niż prawo przeciwdziała jednocześnie dzieleniu własności ponad miarę. Widać to wyraźnie w Stanach, które wreszcie zaczynają się zapełniać. Massachusetts jest najbardziej zaludnionym stanem Unii. 80 mieszkańców przypada tam na milę kwadratową. Jest to znacznie mniej niż we Francji gdzie na tej samej przestrzeni żyje 162 ludzi. A jednak w Massachusetts rzadko się zdarza, by dzielono małe majątki. W większości wypadków najstarszy syn dziedziczy ziemię, a młodsi idą szukać szczęścia i bogactwa wśród pustkowi. W Ameryce odrzucono prawo primogenitury, a jednak można powiedzieć, że bez uszczerbku dla sprawiedliwości i bez niczyjej krzywdy przywróciła je tam opatrzność Trudno opisać łapczywość Z jaką Amerykanin rzuca się na ten wielki dar fortuny W pogoni za nim gotów stawić czoło indiańskim strzałom i nieznanym chorobom Zamieszkać w niebezpiecznej ciszy lasów i wśród dzikich zwierząt Namiętność silniejsza od miłości życia każe mu iść na pustkowia Rozpościera się przed nim bezkresny kontynent. On zaś jakby w obawie, że zabraknie tam dla niego miejsca, śpieszy, by nie przybyć za późno. Mówiłem o tym, że Amerykanie emigrują ze Stanów dawniej założonych. Cóż dopiero mówić o opuszczaniu takich, które świeżo powstały. Od czasu założenia Ohio nie upłynęło pięćdziesiąt lat, a większość jego mieszkańców przyszła jeszcze na świat gdzie indziej. Stolica Ohio nie ma nawet trzydziestu lat, a ogromny obszar pustych połaci ziemi pokrywa powierzchnię stanu. Ludność Ohio rozpoczęła już jednak marsz na zachód. Większość ludzi, którzy osiedlają się wśród żyznych łąk Illinois, pochodzi z Ohio. Pierwszą ojczyznę opuścili w poszukiwaniu lepszego losu. Drugą opuszczają w pogoni za jeszcze lepszym. Wszędzie znajdują powodzenie, ale nieszczęście. Pragnienie dobrobytu stało się u nich niespokojną i żarliwą namiętnością, która rośnie w miarę zaspokajania. Raz zerwawszy więzy łączące ich z rodzinną ziemią, dotąd nie nałożyli sobie innych. Emigracja była początkowo ich potrzebą. Z czasem stała się czymś w rodzaju hazardowej gry, której emocje cenią sobie równie wysoko jak wygraną. Czasem człowiek posuwa się naprzód tak szybko, że... Puszcza odradza się za nim na nowo. Las tylko ugiął się pod stopą człowieka i po jego przejściu podnosi się znowu. Podróżując po nowych stanach zachodu, nierzadko można spotkać opuszczone szałasy w środku lasu. Na resztki ludzkich siedzib natrafia się w najodleglejszych ostępach, a przejeżdżając obok ledwie wykarczowanych, a już opuszczonych pól, trudno nie zadumać się nad ludzką potęgą i niestałością. Te porzucone pola i świeże ruiny domostw puszcza porasta gęstwą młodych pędów, a zwierzęta ponownie opanowują swoje królestwo. Zielenią i kwiatami pokrywa uradowana natura wszystko, co pozostało po człowieku i stara się pośpiesznie wymazać jego nietrwałe ślady. Najgłębsze namiętności Amerykanów mają charakter kupiecki, a nie polityczny. Można powiedzieć, że Amerykanie Wnoszą kupiecki nawyk do życia politycznego. Lubią porządek, bez którego interesy nie mogłyby prosperować. I szczególnie cenią sobie stałość obyczajów, która stanowi o dobrej firmie. Zdrowy rozsądek, który tworzy wielkie majątki, przedkładają nad geniusz, który je nieraz roztrwania. Ich nawykłe do rachowania umysły są bezradne wobec idei ogólnych. Od wszelkiej teorii wyżej stawiają praktykę. Aby przekonać się, jak potężny wpływ wywiera dobrobyt materialny na życie polityczne i nawet na same poglądy ludzi, które, zda się, powinny podlegać jedynie rozumowi, należy pojechać właśnie do Ameryki. Tę prawidłowość odkryć można zwłaszcza u przybyszów. Większość europejskich emigrantów przywozi ze sobą do Ameryki owo żywiołowe umiłowanie niezależności i zmian, które tak często rodzi się u nas pod wpływem naszych niedoli. W Stanach Zjednoczonych kilkakrotnie spotkałem Europejczyków, którzy ze względu na przekonania polityczne byli niegdyś zmuszeni do ucieczki ze swego kraju. Zadziwiało mnie to, co mówili. Wszelako najbardziej uderzyły mnie słowa jednego spośród nich. Gdy przejeżdżałem przez jeden z najodleglejszych rejonów Pensylwanii, zaskoczyła mnie noc, więc udałem się do domu bogatego plantatora, by szukać u niego schronienia. Był to Francuz. Posadził mnie przy kominku i zaczęliśmy rozprawiać, tak jak przystało na ludzi, którzy spotkali się w głębi lasu o dwa tysiące od rodzinnego kraju. Wiedziałem, że przed czterdziestu laty mój gospodarz był wielkim zwolennikiem równości i żarliwym doktrynerem. Jego nazwisko pozostało w historii. Zdziwiłem się więc niepomiernie, gdy zaczął roztrząsać prawo własności tak, jak mógłby to robić ekonomista lub wielki posiadacz ziemski. Mówił o hierarchii, która musi istnieć i którą los narzucił ludziom, o posłuszeństwie prawu, które obowiązuje wszystkich, o znaczeniu dobrych obyczajów w życiu republik, o oparciu, jakiego idee religijne dostarczają porządkowi i wolności. Zdarzyło mu się nawet na poparcie jakiegoś politycznego poglądu, niby to niechcący, powołać się na autorytet Jezusa Chrystusa. Słuchając Go. Podziwiałem ułomność ludzkiego umysłu. Nauka jest niepewna. Doświadczenie wskazuje najróżniejsze tropy. Jakże to odróżnić prawdę od fałszu? Oto pojawia się nowy fakt, który rozprasza wszystkie moje wątpliwości. Byłem biedny, teraz jestem bogaty. Gdybyż przynajmniej dobrobyt, oddziałując na mój sposób życia, pozwalał mi jednak myśleć niezależnie, gdzie tam. Wraz z odmianą losu Zmieniłem poglądy i miłe wydarzenie życia stało się decydującą racją, której dotąd mi brakowało. Dobrobyt w większym jeszcze stopniu wpływa na myślenie Amerykanów niż na poglądy przybyszów. Amerykanin zawsze miał przed oczami fakty, które przekonywały go o tym, że ład społeczny i pomyślność idą ręka w rękę. Nie wyobraża sobie, by mogły istnieć osobno. Nie musi więc, jak tylu Europejczyków niczego odrzucić i o niczym zapomnieć spośród doświadczeń i nauk dotychczasowego życia. Andrzej Krusiewicz przeczytał fragment jednego ze szkiców zamieszczonego w pierwszym tomie dzieła Alexis de Towila o demokracji w Ameryce. Historycy myśli społecznej podkreślają niezwykły zmysł obserwacji Tokwila, trafność jego sądów i ogólnień z dziedziny dziś powiedzielibyśmy socjologii i politologii. Za tydzień w cyklu Sztuka eseju o Litwie Tadeusz Konwicki.